Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać. Rozkładam się w odpłu, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz skicia. Trasa do mi praca drżlići do spania. Tysiąc za tygodniem nasze życie skraca Dolar przyszedł warto się liczy się jakąś szmola. Niezależna audycja internetowa, podnośnik, gural, się kłania. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu nowojorskiego, niezależnej audycji w 100%. A jeśli jest zależna, to tylko od słuchaczy. Także yy, zapraszam. Dzisiaj tematy żeglarskie. Tematem jest rejs z Nowego Jorku do Bezb Nowej Anglii, dlaczego akurat taki temat, o tym za chwileczkę, ja powiem tylko, że słuchać tej audycji możecie z różnych stron i bardzo dobrze, źródłową stroną jest podnośnik.us i tutaj znajdziecie linki między innymi do dwóch rejsów, które w tej chwili mają miejsce, dwóch polskich żeglarzy jest na oceanie, na oceanach i pierwszym z nich olsztynianin Tomasz Cichocki płynie na łódce polskiej konstrukcji dookoła świata, łódka 40-stopowa, a drugim żeglarzem jest Roman Paszke, który bije rekord świata płynąc trudniejszą trasą, yy, tyle, o tyle jest to ciekawe, że robi to na katamaranie, także zapraszam do śledzenia, poczynań tych dwóch żeglarzy, do kibicowania, a słuchaczy zapraszam do wysłuchania tego odcinka, co... Czwarty odcinek, tak jakoś zauważyłem mniej więcej co czwarty odcinek na podnośniku jest poświęcony żeglarstwu. Dlaczego taki temat dzisiejszego spotkania tutaj z Wami? Materiał ten jest nagrywany oczywiście dla wszystkich słuchaczy, ale głównie robię to głównie z myślą o żeglarza, którzy mieszkają w metropolii nowojorskiej i mamy tu wielu Polaków żeglujących, czy pływających na łodziach motorowych Jacek Raj, świetny żeglarz, który teraz po raz kolejny, po raz trzydziesty albo i lepiej przepłynął Atlantyk na, na swojej łódce, powiedział, że będąc w Nowym Jorku, tutaj na Brooklynie Getaway nie, pływając po świecie, nigdzie nie widział tylu polskich bander, co tutaj Także naprawdę mamy tutaj wielu żeglarzy i powiem, że nie znam wielu żeglarzy, nie wiem, dwóch, może trzech, którzy wsiedli na, na swoje jachty i, i pożeglowali do Wysp Nowej Anglii, do Nowej Anglii, dlatego, że nie, może nie wszyscy się przyznają do tego, ale wydaje mi się, że ludzie obawiają się mgieł, obawiają się prądów, jeśli już gdzieś żeglują, to wybierają południe. A ja chcę Wam pokazać, że małą, stosunkowo łódką nienową, z przeciekiem, że można to zrobić, można pożeglować właśnie. I postaram się udzielić wiele informacji praktycznych dla tych, którzy być może... W tym sezonie pożeglują gdzieś dalej i na swoich jachtach czy pożyczonych, nie ma to większego znaczenia, zechcą odbić od pomostów, zejść z mooringów i zobaczyć jakieś nowe, nowe miejsca. Także zapraszam do yy, Nowej Anglii. Jaka była załoga? Nasza załoga składała się z trzech osób: ja, Piotr i Viola I to była uważam dobrze dobrana załoga. Dlaczego? Będąc w rejsie na małej powierzchni, jak nie są, nie wiadomo jak wielkie, przybywamy 24 na dobę z ludźmi, z różnymi ludźmi i jeśli nie dogadujemy się, jeśli pojawiają się różne problemy różnej natury, to żeglowanie nie jest przyjemnością, jest nieprzyjemnością, jest stresem, dlatego ważne jest z kim się płynie. My nie mamy w życiu wpływu na wiele spraw, nie możemy wybrać sobie brata, siostry, ojca, matki, ale z kim znajdujemy się na jachcie, to od nas zależy, mamy na to wpływ, dlatego uważam, że jest to bardzo ważna sprawa. Z kim się płynie, to jest raz, a druga sprawa, na jakim jachcie i na jak przygotowanym. Otóż jachci, którym pożeglowaliśmy, niewielkich rozmiarów, 26-stopowy, Prawie 26-stopowy kapitan Andrzej Urbańczyk, a ten żeglarz wie, co robi i wie, o czym pisze. On twierdził, według niego, 7,5 metra to jest minimalna długość łodzi, którą możemy pójść w ocean, którym możemy żeglować i właśnie... Jachci, którym my żeglowaliśmy Miał te 7,5 metra Z małym haczkiem Łódź stara 30-kilkuletnia, ale to jest większość Takich łodzi, z tym nie ma problemu My na, na tej Łódce pływaliśmy już Nieraz i, I dobrze ją znamy Wiemy jak ona zachowuje się Na morzu Wiemy jakie ma właściwości nautyczne Przygotowani byliśmy Do tego rejsu. Mieliśmy mapy, mieliśmy książki. Przed wyprawą kupiłem za 40 dolców taką książkę cruising po wodach właśnie Nowej Anglii i powiem, że jest to pozycja sprzed 16 lat i wydana w 1996 roku i wyobraźcie sobie, że nie ma nic nowszego, nic nowszego na ten temat, a dobrze jest jeśli gdzieś płyniemy, skorzystać z lokalnej wiedzy. Także mieliśmy mapy, mieliśmy książki. Jeśli chodzi o mapy elektroniczne, to to powiem o tym później. I jaka była jedyna wada tej łodzi? Otóż mały przeciek gdzieś pod linią wo wody. Jeśli jacht płynie na wiatr, wtedy się przechyla i... i ten akurat nasz jachcik nabierał wtedy wody i co parę godzin trzeba było wylać 2-3 galony, jeśli płyniemy powiedzmy baksztagiem, wtedy nie przechylamy się. Wtedy nie nabieramy wody, tak akurat mieliśmy, no ale byliśmy do tego przygotowani psychicznie. Gdybyśmy nie wierzyli, że możemy wrócić, że możemy, to w ogóle byśmy nie wypływali, no ale mieliśmy zaufanie, mamy zaufanie do, do tego jachciku i, i dlatego wypłynęliśmy. Ale to było nic w porównaniu do studentów jednej z Politechnik, którzy kiedyś na naszym pięknym polskim Bałtyku wybrali się w rejs, czekali na ten rejs kilka miesięcy, może i rok. I y, po wypłynięciu w morze okazało się y, Łódź nabiera wody i to sporo. Kapitan z załogą ale oczywiście odpowiedzialność ciążyła na kapitanie. Stwierdzili, że przez te dwa tygodnie będą wypompowywać wodę z zęz i to robili. Nie chcieli wrócić do portu, gdyż zanim awaria zostałaby usunięta, to ich czas by minął i już następna ekipa żeglarzy czekała na, na, na, na swój czas, żeby wypłynąć i i tak właśnie przez dwa tygodnie, cały czas, dzień i noc, te osoby się zmieniały które przy pompowaniu zęb, które były tam na tym jachcie, dlatego, dlatego nasz mały przeciek był, był niczym w porównaniu do, do, do tamtej sytuacji. nas. Kiedy mnie pytają, co jest Nową Anglią, jakie tutaj ziemie wchodzą do tej części Stanów Zjednoczonych, odpowiadam. Nowa Anglia to północno-wschodnie Stany, właśnie USA. Do Nowej Anglii należą Stany Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. I historia Nowej Anglii rozpoczęła się w 1621 roku, kiedy to Angielscy pielgrzymi uciekając przed prześladowaniami z Europy. Założyli miasto Plymouth i... I tak to się potoczyło, piękne tereny, architektura wiktoriańska, piękna przyroda, kto był to wie, kto nie był to może będzie. Piękne tereny do żeglowania i my wybraliśmy się do takich trzech wysp, Block Island, Marta Vineyard i do Nantucket, ale pomalutku, powiem jeszcze tylko, że Nowa Anglia znana jest z najwyższej góry która nosi nazwę pierwszego prezydenta, czyli Waszyngtona. Jest wysoka na niespełna 2000 metrów. W zimie wieją tam straszne wiatry. Tam był chyba nawet jakiś rekord kiedyś ponad 300 km na godzinę. Także strasznie tam dmucha. Największym jeziorem jest jezioro Champlain na granicy kanadyjskiej. A najdłuższą rzeką Connecticut River 640 km. To, to są właśnie takie informacje turystyczno-geograficzne a my przechodzimy do naszego rejsu który rozpoczął się 13 sierpnia właśnie w ubiegłym roku 2011 ja będę posiłkować się naszym dziennikiem pokładowym dziennikiem jachtowym także e, będzie mi tutaj prościej ho ho O godzinie 10.40, 13 sierpnia w sobotę oddaliśmy cumy, pożegnali nas nasi znajomi. Od Michała dostaliśmy butelkę czerwonego wina i rękawiczki, zwykłe rękawiczki, takie do pracy, które bardzo przydały się do rzucania i do wybierania kotwicy. Łódka nie posiada windy kotwicznej, ale na niewielkiej łódce bez problemu można to robić ręcznie. To jest też, to ma też bardzo dobre strony i jako że wiatr był pięciowęzłowy, Włączyliśmy silnik, bo mieliśmy określoną liczbę dni, jakie możemy wykorzystać na ten rejs. No ale o 12.39, jak, jak czytam w dzienniku, odstawiliśmy silnik i z prędkością 3,6 węzła podnie dnie płynęliśmy w stronę wyspy Blog Island. Co godzinę notowaliśmy pozycję, długość, szerokość geograficzną, kurs, zmianę kursu, zmianę prędkości. Także Także wiem, jak, jak płynęliśmy. Pamiętam, jak płynęliśmy. W nocy pogoda się popsuła, ocean się rozbujał i zrobiło się burzowo. Widzieliśmy w różnych miejscach na horyzoncie pioruny i burze, które, które szły do nas, ale na szczęście żadna burza do nas nie dotarła. Chociaż razy zmieniliśmy kurs, no i po prostu zaczęliśmy wracać, gdyż uciekaliśmy przed, przed jedną z burz, no ale udało się. Burza gdzieś tam zmieniła sobie kierunek i odeszła tam w ocean. Także nam na, na burze trzeba uważać, nie jest to nic, nic dobrego dla żeglarza na wodzie. No i, i to była soboty na niedzielę, a w niedzielę o godzinie 14.20 już staliśmy na bojce w, na Block Island, to po przepłynięciu 128 mil z Gettyway Marina żeby dopłynąć na Block Island, musimy lewą burtą minąć całą wyspę. Long Island. To jest, jak sama nazwa wskazuje, jest długa wyspa, część Nowego Jorku i na niej znajdują się takie dzielnice Nowego Jorku jak Queens i Brooklyn i ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że to wszystko jest otoczone wodą, że to można przepłynąć, opłynąć dookoła i, i wyspa ma 190 kilometrów długości, 30 kilka kilometrów szerokości i ostatnim takim miejscem na Long Island jest, jest Montag zostawiliśmy go y, oczywiście po lewej burcie I, i dopływając do Block Island jest to pierwsza wyspa Nowej Anglii która należy do stanu Rhode Island bardzo <śmiech> fajne miejsce, wyspa o wielkości 3 mile na 6 Wyspa ma kształt kotleta schabowego i wpływa się tam do środka. Przypływa tam wielu żeglarzy, nie tylko z okolicy, tutaj nawet z całych Stanów. Wyspa nazywana jest Bermudą Północy i nie bezpodstawnie jest tam bardzo urokliwie i wpływa się do środka, do takiej zatoki. Nazywa się ona Great Salt Pond i jest świetnie osłonięta od wiatru. Jedyny problem jest taki, że latem jest tam straszny tłok. Ponoć 1200-1300 jachtów na tej wyspie jest latem zwykły weekend, a a 4 lipca jest tam około 2000 jachtów motorowych, żaglowych, każdy chce tam być, są tam różne atrakcje na brzegu, my mieliśmy szczęście, bo przepłynęliśmy tam w pogodę deszczową i, i było pusto, naprawdę było pusto, ale nie, nie, nie rzucaliśmy kotwicy, tylko tylko skorzystaliśmy z miejskich bojek, z miejskich mooringów. Jest tam 90 miejskich mooringów. Po prostu wpływamy do środka i po prawej stronie są, są te bojki. Jeśli mamy łódkę mniejszą jak 40, chyba 6-8 stóp, to chwytamy sobie taki mooring koloru y zielonego, jasnozielonego i potem przypływa do nas harbor Master, osoba, która tam zarządza tym całym biznesem i zbiera opłatę w wysokości 40 dolarów, możemy zapłacić kartą kredytową, gotówką lub nawet czekiem. I, i my tak zrobiliśmy, jeśli łódka ma więcej niż, niż 46, 48 stóp, to musimy najpierw na kanale 12 porozumieć się przez radio z, z Harbormasterem i usłyszeć, instrukcję posłuchać, którą możemy sobie tam złapać. Wiadomo, te muringi, one mają te muringi dla większych udek są koloru pomarańczowego, są grubsze liny, jest tam większy grzyb i, i no wiadomo, łódka musi stać w miejscu no i tak dalej, ale, ale, ale nie o tym. My zostaliśmy tam z niedzieli na poniedziałek. W poniedziałek 15 cały czas padało, przypłynął do nas Harbormaster, a Okazał się nim, a raczej okazała się nim pani, sympatyczna pani z córką. Cały poniedziałek spędziliśmy tam na, w tym miejscu, nie schodziliśmy na brzeg, słuchaliśmy prognozy pogody. No, nie było sensu wypływać, to była dobra decyzja, że zostaliśmy tam do wtorku. 30 benzów, wiadr na oceanie, fala 3 do 5 stóp, plus mgła. Z mgła. Właśnie Nowa Anglia słynie z, z mgieł, które tam przychodzą i odchodzą i nawet bez zapowiedzi, a tutaj mgła była, y, była prognozowana. Także na kanale 73, zdaje się, zawołaliśmy łódeczkę Pump Out, która wypompowała nam kibelek i tego dnia y, słuchaliśmy sobie radia, muzyczka klasyczna, bardzo, bardzo bardzo miła sprawa. Mieliśmy tam co czytać, mieliśmy... Oczywiście dobre jedzenie, początek rejsu, mieliśmy jakieś dobre napoje, cały czas padało, padało rzęsiście, ściana rzęsistego, deszczu, potem przestawało i tak cały dzień. Zostaliśmy tam do wtorku i to była bardzo dobra <śmiech> decyzja, a we wtorek o godzinie 8 rano <śmiech> wypłynęliśmy stamtąd i, <śmiech> i udaliśmy się właśnie w kierunku Marta z Winiard. Tutaj zapomniałem dodać, że wypływając z Brooklynu płyniemy na Blog Island i mamy dwie możliwości. My płynęliśmy w obie strony oceanem, gdyż jest to szybsza droga. Można płynąć wzdłuż Manhattanu rzeką East River i tam zatoką Long Island Sand płyniemy i też dopływamy do Blog Island. Jest to droga dłuższa. Bardzo ciekawa i, i, i dla tych, którzy mają więcej czasu, to polecam. I kupam fajnych miejsc, gdzie można się zatrzymać. I jak wróciliśmy z naszej wycieczki, wszyscy pytali się, czy płynęliśmy oceanem, czy płynęliśmy właśnie sandem, I, ale my płynęliśmy oceanem. Może jest to troszeczkę trudniejsza droga w razie złej pogody. Nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie można się schować. Ja znam jedno, a mianowicie poznałem je w drodze powrotnej. Gdyż, gdyż ocean jest mniej popularny, wiele osób pływa z Long Island Sand Ale, ale no my wybraliśmy właśnie drogę szybszą i, I o tym też trzeba pamiętać, że mamy dwie opcje Ocean albo Long Island Sand I wszystkich słuchających przepraszam, że trochę pociągam nosem Nic nie wciągam, po prostu jestem lekko przeziębiony Także jedziemy dalej O godzinie 8 rano, we wtorek wychodzimy z Block Island do Martas Vineyard. Wiatr północno-wschodni o sile 10 do 15 węzłów, ale wiatr malał, malał i w południe musieliśmy włączyć silnik i tak właśnie popłynęliśmy sobie do Martas Vineyard, do południowej części, gdzie rzuciliśmy kotwicę w takim miejscu, które nazywa się Menemsza, jest to południowa, południowo Zachodnia część wyspy. Po drodze musimy tylko uważać na, na niewybuchy. Amerykańskie wojsko w latach 40-50 przeprowadzało jakieś ćwiczenia. Pozostałości są oznaczone na mapie. Niewybuchy tam teoretycznie nie możemy być, no i praktycznie lepiej to ominąć. Jest taka Mała wysepka z południowej strony Marta Vineyard nazywa się No Man's Land. Tam w ogóle nie możemy być, gdyż amerykańskie wojsko w miesiącach jesienno-zimowych przeprowadza tam różne ćwiczenia. O 18.54 rzucamy tam kotwicę łódka, którą płynęliśmy. Nie posiada głębokościomierza, ale posługujemy się mapami papierowymi. Mamy pozycję... Pozycję z GPS-a nanosimy na mapę i wiemy gdzie jesteśmy. Poza tym posługujemy się oczami i rozsądkiem jeśli stoją większe jachty od, od tego, którym my płyniemy i stoją na kotwicy. Było tam kilka jachtów, bo co prawda nie było tam tłoczno, dobrze dla nas. To znaczy, że my też możemy tam rzucić kotwicę i przy pięknie zachodzącym słońcu mogliśmy napić się rumu z kolą. Martas Vineyard, jest to dość duża wyspa, 226 km2 i znana jest powszechnie z takiego prostego faktu, że film Szczęki Spielberga był właśnie nakręcany na, na, na tej wyspie. Latem y, mieszka tam 15 tysięcy ludzi, ale razem z turystami y, szacuje się, że jest tam około 100 tysięcy osób, Zimą jest tam pusto. Na wyspie jest 5 czy 6 takich głównych miast, i tam można się przemieszczać różnymi środkami lokomocji. O tym powiemy za chwilę, jak to wyglądało w naszym przypadku. W każdym razie, po spędzeniu nocy na kotwicy, w środę o, o 7 rano podnieśliśmy kotwicę. Dalej wiatr był taki niewielki, 5 węzełków. Dlatego, dalej na silniczku zaczęliśmy płynąć wzdłuż wyspy Martas Vineyard, po lewej stronie, po lewej ręce widzieliśmy urocze wyspy Elizabeth Islands, to są wyspy prywatne, wyspy, które należą do rodziny Forbes, rodziny Forbes, tak, to pewnie ta sama rodzina od, od tego magazynu, gdzie można znaleźć listę najbogatszych ludzi, no mnie tam jeszcze nie ma, ale nie jest to powód do... Do, do Płaczu. Dwie wyspy, pierwsza z nich Katyang i jeszcze jedna taka malutka wyspa nie należy do tej rodziny, a na wszystkich wyspach mieszka tam y, według spisu y, około 90 osób, także naprawdę jest tam y, pusto I, i my tak właśnie sobie płynęliśmy y, tym akwenem, a nazywał się on Biniard Sand. Za tymi wyspami był, jest woda, i naz, jest woda, która nosi nazwę Bazards Bay. Tam, są, tam mamy właśnie masa, stan Massachusetts. To już jest też Massachusetts, jakby nie było. A bardziej na północny wschód mamy Cape Cod. No ale, ale my płyniemy sobie dalej. Płyniemy, płyniemy i tutaj musimy uważać na napływy, na prądy. Po dwóch godzinach płynięcia dopływamy do jednego z głównych portów na tej wyspie, nazywa się Vineyard Heaven i tam łapiemy sobie mooring, który kosztuje 50 dolarów. Płyniemy na brzeg łódeczką. Wszystko jest dobrze pomyślane, wszystko jest pomyślane z myślą o żeglarzach. Nie musimy mieć własnej łódeczki, własnego dingi. My nie mieliśmy dingi, ale za 3 dolary można dostać się na brzeg i za mówię od osoby i za 3 dolary od osoby jest pobierana opłata, żeby na tą łódeczkę wrócić, no i tam przy piękna, słoneczna pogoda i tego dnia, jak słyszymy w radio, jest najpiękniejsza pogoda w, w ciągu całego tygodnia akurat wtedy w środę i my tego dnia zwiedzaliśmy tą wyspę wzięliśmy najpierw prysznic, a potem Autobusem jeździliśmy po wyspie, koszt przejazdu jest to tylko 2 dolary, jest tam świetnie zorganizowany transport i my z Vineyard Heaven pojechaliśmy m.in. do Oak Bluffs, do drugiego miasta, Vineyard Heaven to jest suche miasto, dry town jak oni tutaj mówią, nie ma alkoholu, nie ma w restauracjach piwa, no ale my sobie poradziliśmy, po, pojechaliśmy autobusikiem, autobusem, masę turystów, Pojechaliśmy do Oak Bluffs i tam no, było znacznie tłocznie, ludzie na wakacjach chcą się zabawić, chcą coś yy, łyknąć. Niekoniecznie jest to napój bezalkoholowy, tam było dużo głośniej, gwarniej, także, także tak wyglądała środa. I powiem, że my byliśmy tam o godzinie 10, dlatego mieliśmy mooring. W tej, w tej marinie i powiem, że łódki, które przypłynęły po nas godzinę później już nie miały tych mooringów i musiały rzucać kotwicę i tu na Marta z Winiard spotkaliśmy jednego chłopaka David, 25 lat tak mniej więcej i David przypłynął z New Rochelle, to też jest Nowy Jork i on przypłynął jako kapitan ze znajomymi, którzy mają pieniądze, mają 42-stopową łódkę Żaną i oni przypłynęli z 19-letnim synem, plus David jako kapitan. On płynął za darmo, ale oni wszystko mm, sponsorowali, wszystkie mariny po drodze, nie stawali na kotwicy, wszędzie w marinach i oni płynęli sobie zatoką, płynęli, my płynęliśmy oceanem, a oni płynęli yy, właśnie Long Island, tą Długą wyspę, o której wcześniej mówiłem, oni y, brali ją prawą burtą, my braliśmy lewą, płynęliśmy oceanem i David, słysząc na jakiej łódce przypłynęliśmy, był troszeczkę zdziwiony, że można płynąć na tak małej łódce oceanem, pytał się jak to wygląda w praktyce, on mówił że żeglarstwa, nauczył się w Nowym Orleanie, w szkole, na studiach, tam tam, tam rozpoczął przygodę z żeglarstwem, pytał się jak to się pływa w nocy, bo jeszcze on nie żeglował nigdy w nocy, bo płynęli tylko w dzień. I jak to jest na wodach pływowych, jak jest w Hellgate. Hellgate to jest takie miejsce na East River, przy Manhattanie, gdzie, gdzie trzeba być w odpowiednim czasie i wielu ludzi opowiada różne historie. Jeden drugiego straszy. Ja mu powiedziałem zgodnie z prawdą, zgodnie z tym, co, co ja wiem, co poznałem na własnej skórze. Ze 20 razy płynęłem przez Hellgate i, i, i powiedziałem mu, że cała filozofia, jaka, jaka tutaj występuje, to trzeba płynąć z pływem, z wodą, z przypływem lub z odpływem. Nie można być przeciwko prądowi. I mamy tutaj w Stanach taką książkę pływów, która nazywa się Eldridge. Na każdym jachcie powinna być yy, książka pływów. Mamy tutaj tabelę, mamy tutaj mapki. Widzimy, o której godzinie ta woda, yy, z jaką siłą, w którą stronę płynie. I, i to jest cała filozofia. Ten, bo, tabela pływów z tymi mapkami, to wszystko. I, i tak samo tutaj przy Marta z Vineyard, tam jak my płynęliśmy do Winyard Heaven y, od północnej strony jest taki cypelek, nazywa się West Chop tam są silne prądy czterowęzłowe trzeba tylko płynąć zgodnie y, z wodą nie można płynąć przeciwko, to jest cała filozofia i my właśnie w tym rejsie cały czas posługiwaliśmy się Eldridge'em i dzięki temu mogliśmy sobie Żeglować z przyjemnością. Nie, nie walczyliśmy z, z prądem, nie ma to sensu. Hej ho hej, ho, ho stawiam to Hej ho hej, ho, by nam lepiej szło za kolejny Hej ho hej, ho, bi, bracie... Także to był y, kolejny dzień na. Marta z Winiard i w czwartek 18 o 7 rano wstaliśmy podpłynęliśmy zatankować paliwo i tam spotkaliśmy tego Davida on był oczywiście za kółkiem sterowym on był kapitanem i on po nas tankował również paliwo i też płynął do Nantucket i podpływając do Fuel Duck on zrobił błąd podobnie jak łódka przed nami, do pomostu, gdzie nalewa się paliwo, płynął z wiatrem. Nigdy się tego nie robi. Prościej i bezpiecznie jest podpłynąć pod wiatr. No ale to, to, to, to jest jego sprawa. Każdy pływa tak jak chce. W Stanach sobie ludzie pływają tak jak chcą. Także w czwartek o godzinie ósmej odeszliśmy od, od, od pomostu z paliwem. Zatankowaliśmy za 33 dolary z tego co tutaj widzę. I to był naj Piękniejszy dzień żeglowania w ogóle w całym tym rejsie, bo na samych żaglach pięknie dmuchało. Pożeglowaliśmy do Nantaket bez żadnego silnika i o godzinie 13, o godzinie pierwszej, czyli po pięciu godzinach żeglowania tylko na żaglach rzuciliśmy 15 węzłów wiatr i tutaj rzuciliśmy kotwicę ale o tym za chwilę może <śmiech>, <muszę> się <śmiech> herbaty napić, <śmiech> O godzinie pierwszej staliśmy na kotwicy. Przy mieście Nantucket w Nantucket Harbor wpłynęliśmy do ośrodka Nantucket, najdroższe miejsce w Nowej Anglii i powiem Wam szczerze, że trzeba tam być, zobaczyć i, i poczuć ten klimat. Nie chodzi o to, że najdroższe, ale jest bardzo przyjemnie. Domy kryte gontami, tutaj mówią na to, zdaje się, Szymy. Jeśli ktoś buduje nowy dom, nie może sobie zrobić co chce, tylko musi zrobić to w starym stylu, trawniki, stare drzewa, stare budynki, czuć historię tam na, na takie te jachty, takie, że głowa boli, ale, ale dla każdego coś miłego, tak czy inaczej na pewno warto tutaj przyjechać, przypłynąć i my próbowaliśmy najpierw znaleźć jakiś muring, jakąś bojeczkę, Płynęliśmy do środka. My na kanale 68 skontaktowaliśmy się z Nantucket Moorings. Oni właśnie mają tutaj mooringi w Zatoce i najpierw zapytali się, czy mam jakąś rezerwację. No nie mieliśmy. No to mówią pójdźcie na kotwicowisko. No to nie ma problemu. Kotwica za darmo. Piasek. Kotwica dobrze trzyma. Po drodze jeszcze na kotwicowisko skontaktowaliśmy się z z Nantucket Boat Basin z Mariną, która powiedziała oczywiście, że ma miejsce dla nas, ale przy pomoście, ale trzeba zapłacić za łódkę o długości 35 stóp, można mieć mniejszą, nie ma problemu i kosztuje to ponad 190 dolarów. To podziękowaliśmy, kotwica dobrze trzyma yy, za darmo i tam sobie rzuciliśmy kotwicę, rzuciliśmy kotwicę kotwica, kotwica Danforta przed rejsem ja dołożyłem 15 stóp łańcucha między linę nylonową a, a kotwicę. No i ten łańcuch właśnie, jak ja to mówię, robił robotę, także kotwica pięknie trzymała. Jak wpływaliśmy tam do środka, do tej zatoki płynął za nami jeden żeglarz i, i, i busam. na łódce busam łódka miała 36 stóp, była przygotowana. Nie wiem skąd płynął. możliwie, że z Florydy. Łódka zarejestrowana na Florydzie. Bardzo sympatyczny zawodnik. Zagadał coś do nas na radio, bo słyszał, że pytaliśmy o, o te ringi i mówi, że już jest tutaj drugi raz. I popłynął za nami, też zrobił takie kółeczko, popłynął za nami i rzucał kotwicę. Nie, on miał kotwicę, ja uważam, to jest najlepsza kotwica, kotwicę Brusa. Miał łańcuch kotwiczny nie miał liny, tylko miał łańcuch, także, także był dobrze przygotowany. I tylko byłem zdziwiony, że on rzucał ponad godzinę rzucał kotwicę. Rzucał, wyciągał, rzucał, wyciągał, rzucał, wyciągał. W pewnym momencie jak, jak był blisko zapytałem go co się dzieje. Odpowiedział, że wyrzucił 120, 100 łańcucha i kotwica nie trzyma. no, no Dla mnie to troszeczkę było dziwne, bo było tam płytko, naprawdę było tam płytko, to było może 10 stóp, 120 stóp łańcucha przy takiej pogodzie, wezmę 15 węzłów, ale to nie moja sprawa, w każdym razie my rzuciliśmy kotwicę dwa razy, bo byliśmy troszeczkę, uważałem, za blisko jednego jachtu, i tak facet ten odpłynął, bo tam się relaksował na jachcie motorowym i odpłynął, to my rzuciliśmy drugi raz i staliśmy sobie na tej kotwicy, kotwica dobrze trzymała, był to czwartek, i też była piękna pogoda, troszeczkę mniej słońca niż poprzedniego dnia, ale i też był piękny dzień, i tu właśnie dwa najpiękniejsze dni w tygodniu Marta z Winiard i tak. my tu byliśmy. Także wstrzeliliśmy się w pogodę. Ja zostałem na łódce, a Wiola i Piotr popłynęli właśnie lunchem. Tak nazywają się tutaj te łódki, które w zatokach wożą ludzi z Kotwicy czy z Moringu na brzeg. I tutaj też nie trzeba mieć własnej łódeczki. Nawet ci, którzy mają swoje jachty, mają duże łódki, też korzystają z usług właśnie takiego Harbor Lounge. I za 5 dolarów można popłynąć w jedną stronę na brzeg. Za 5 dolarów można wrócić. I my kupiliśmy od razu taki kupon na 8 przejazdów za 30 dolarów. Także z jakąś taką zniżką. I tak wykorzystaliśmy to. I Viola z Piotrem zwiedzali sobie na Nantaker. Ja zostałem na łódce. Tam robiłem różne rzeczy. Między innymi zrobiłem nawigację na następny dzień, ale o tym za chwilę. Bo to co zrobiliśmy następnego dnia, to też jest ciekawe. A potem Piotr wrócił. Ja popłynąłem na wyspę. I tam z wiolą sobie łaziliśmy. Pięknie, jest na tej wyspie. No, jeśli ktoś może, to naprawdę warto. Naprawdę warto. I powiem tylko tyle, że ta łódka, na której my przypłynęliśmy, to była naj... chyba najstarsza, może nie najstarsza, ale najtańsza łódka w całej Zatoce. Takie są łódki, takie tam stały łodzie, że mózg się lasuje, ale, ale no nie jest to istotne. Ważne, że, że ta łódka, na której my przypłynęliśmy, też też jest na wodzie, też żegluje i powiem, że byłem tylko zdziwiony, że w nocy kilka jachtów, 6 siedem 7 naliczyłem, jachtów naprawdę bardzo drogi, jachtów żaglowych, stało w nocy bez światła kotwicznego, nie wiem dlaczego, no nie jest to dobra praktyka, my światło kotwiczne oczywiście mieliśmy, światło LED wyciągane na fale. Teraz LED robi karierę nie tylko, na lądzie również tutaj w żeglarstwie czy wodniactwie i przed tym rejsem i na łódce miałem coś, czego zapomniałem na przykład wystawić, ale ludzie tego nie używają, ale to, że ktoś nie praktykuje, jak ja to mówię, dobrej praktyki żeglarskiej, to nie znaczy, że my możemy czy musimy robić to samo, Otóż stojąc w dzień na kotwicy powinniśmy mieć czarną kulę zawieszoną pod salingiem. Tutaj rzadko kto rzadko kto to praktykuje, ale warto prowadzić, wprowadzać dobre zwyczaje. No i ja taką kulę miałem, gdzieś tam kiedyś kupiłem i na śmierć zapomniałem tego wywiesić. No trudno, nikt tego nie miał, ale to nie znaczy, że że my też możemy tak robić jak inni, jak inni kradną to my też możemy kraść, trzeba robić po prostu swoje dawać dobry przykład, ja staram się to robić, no tutaj zapomniałem o tym, ale następnym razem będę pamiętał także to było nantaket i to był czwartek, czwartek a w piątek rano stamtąd wypłynęliśmy już z powrotem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 podnieśliśmy kotwicę i zaczęliśmy płynąć do domu nie powiedziałem tylko jaki był dystans z Brooklynu do Nantucket było to ponad 224 mile tak nasz log pokazał nasz GPS a teraz po prostu czas był popłynąć z powrotem dopiero o 11 podnieśliśmy kotwicę dlatego żeby wbić się w pływy. i powiem Wam że bardzo łatwo korzystając z z tych tabeli pływów, z tych mapek bardzo łatwo się pomylić. Warto cztery razy, pięć razy zerknąć dobrze, jak dwie osoby tam popatrzą. Naprawdę bardzo łatwo się pomylić, a, a już potem jak jesteśmy na wodzie, to już jest za późno. Nie ma odwrotu i, i bez sensu walczyć z wodą, jak można płynąć z prądem. I my wypłynęliśmy właśnie z Nantucket Harbor. I tutaj zrobiliśmy taki, taki ciekawy Manewr ryzykowny, no ale to była nasza decyzja, to była moja decyzja, gdyż ja byłem kapitanem, ja odpowiadałem za załogę, no ale dzięki temu manewrowi yy, zaoszczędziliśmy 5 godzin, ponad 20 mil drogi, powinniśmy teoretycznie płynąć w stronę Marta Zwiniar, tędy, którędy przypłynęliśmy i potem opływać Marta z Zwiniar, prawą burtą, to była droga 20 mil dłuższa, a my... Po wyjściu z Nantucket Harbor, po dopłynięciu do boi biało-czerwonej wzięliśmy, a tutaj posługiwaliśmy się mapą papierową i pozycją z GPS-a, gdyż nie mieliśmy mapy elektronicznej. I my popłynęliśmy przez mielizny do 14,5 mili. Tu musieliśmy kluczyć właśnie pomiędzy tymi płyciznami. I jak to wyglądało w praktyce? Nikt tam tamtędy nie żeglował. Wiatr. Troszeczkę za, zaczęło dmuchać wiatromierz ręczny, który mam, który, którym łapałem prędkość, pokazywał 23 węzły w porywach, także za, zarefowaliśmy się, niektórzy nie wiedzą, że, no to może się dowiedzą teraz, to mówię dla tych, którzy nie wiedzą, bo ci, którzy wiedzą mogą to pominąć że przy pięciu buforta, a to już jest od 18 węzłów, powinniśmy się teoretycznie refować, gdyż większość jachtów żaglowych tak jest skonstruowana, że do czterech buforta możemy śmiało pływać na pełnym żaglowaniu, a od piątki dobrze się refować, gdyż, gdyż jest to nasza wygoda i też bezpieczeństwo. Piotr zgubił kapelusz, wiatr porwał, poleciał, 23 węzły. Wiatru my jeszcze między tymi mieliznami, ale był środek dnia i, i potem wiatr spadł do 15-17 węzłów i my się przebijaliśmy przez te mielizny. Jak wyglądało to w praktyce? Piotr był przy sterze, przy rumplu. Ja byłem w środku z mapą i z GPS-em i podawałem Piotrowi kurs, który miała, ma płynąć, a Wiola stała na dziobie, stała na oku i patrzyła na kolor wody. Te mapy, pomimo że to była nowa mapa, ale mielizny oczywiście w praktyce, w rzeczywistości nie są w tych miejscach jak na mapach. Mapy są, nie są wznawiane, mimo że są drukowane nie wiem, w tym roku, w ubiegłym roku. Także mamy mielizny sprzed 20-30 lat i, i, i tak to wyglądało, że Viola patrzyła na kolor wody i czasami krzyczała do sternika. W lewo, w prawo, gdyż przed nami, pomimo, że, ja, że według mapy mieliśmy teoretycznie pod Kilem głęboko, ale w praktyce widać było piasek, na szczęście był słoneczny dzień i to był, to był środek dnia, w nocy byśmy takiego manewru nie robili i tak jakoś przebiliśmy się przez te jelizny 5 godzin do przodu, tam weszliśmy potem w taki kanał Muskeget Channel, Wyszliśmy w ocean z kilkanaście mil Także zero jachtów, zero świateł I tak sobie żeglowaliśmy Wypłynęliśmy w ocean, dlatego aż tyle Po prostu tak nam pozwalał wiatr Chcieliśmy potem jednym halsem płynąć do domu I tam, i to było właśnie Płynęliśmy w, cały piątek Płynęliśmy yy, dzień, noc i, i w sobotę Zbliżyliśmy się do, do Long Island i, i tutaj wpłynęliśmy do Shinnecock Bay, do miejsca od strony południowej na Long Island do jedynego miejsca, gdzie teoretycznie jak te żaglowe mogą wpływać, mimo że też jest tam płytko, jak yy, wpływaliśmy tam, a żeby nabrać paliwa, bo chcieliśmy mieć pewność, że jeśli nie będzie wiatru, a nigdy nie wiadomo, to żeby na tym silniczku do tego, do tego domu dopłynąć, a z Sinek Oak Bay jest jakieś 75 mil do, do, do, do Brooklynu, do tej mariny, z której wypłynęliśmy i tam... Jak wpływaliśmy to patrzyliśmy po tych łódkach, a to była sobota i oczywiście weekend i, i, i to było rano o godzinie, były godziny poranne, tak to było tam o 12:00 wpłynęliśmy do środka i w stacji Shell'a zatankowaliśmy paliwo. Widzieliśmy kilka jachtów, które stały dalej na Kotwicy. Byli tacyś pewnie kruzerzy. No dobrze wiedzieć, że jest takie miejsce, w razie czego można się tam schować. No ale teoretycznie jest to jedyne miejsce tutaj na oceanie od strony południowej, gdzie można znaleźć schronienie w złą pogodę. Tylko trzeba wiedzieć, jest tam płytko, ale można. David, kolega na Marta z vineyard, yy, dlatego oni między innymi płynęli, płynęli właśnie sandem. Przy Necock Bay wzięliśmy paliwo i przypływając do, do pomostu, gdzie to paliwo można nalać, silnik zgasł i tu już wiedziałem, że jest problem z filtrem paliwa, po prostu każda łódka powinna mieć taki specjalny ostojnik, separator na przewodzie paliwa, żeby zanieczyszczenia w paliwie zostawały w tym właśnie ostojniku, na tej łódce tego nie ma, filtr jest malutki paliwa, no i Raz w roku, z tego co widzę, to się zapycha, ale na szczęście te problemy z silnikiem yy, dopiero tutaj w drodze powrotnej yy, zaczęły się yy, objawiać. No i co, i na ocean, początkowo wiatr był w twarz, także nie było za, za, za ciekawie, ale potem mieliśmy piękne żeglowanie w dzień, piękne żeglowanie w nocy, w nocy powiem tylko, że jakiś trawler by nas rozjechał, nie łapał ryb, był oświetlony i gnał. Na no, pędził, nie patrzył na to, że mamy pierwszeństwo, także musieliśmy tam zrobić zwrot przez z tego, co pamiętam, przez rufę. Tylko wezmę mój sztormiak i spetę. Ostatni raz spojrzę na pi Moich kolegów Powiedz, że Dnia pewnego Spotkamy się Wszyscy Tam w Screen. I tutaj na ostatniej prostej Żeglujemy po oceanie W nocy z prędkością Dla nas bardzo dobrą Pięciu węzłów Dopiero nad ranem Już na samym końcu przy Breezy Point Wiatr zdycha, włączamy silnik, i na wysokich obrotach płyniemy do pomostu. I tu spotykamy Trimaran IDEK-2, a na nim żeglarza francuskiego, jednego z lepszych regatowych żeglarzy na świecie, Francis Joyon. Tak nazywał się ten żeglarz, który w 2008 roku na tym samym właśnie Trimaranie, wartości 4 milionów euro. Pobił rekord świata w samotnej żegludze dookoła świata i było to 57 dni, także ten, ten żeglarz wypływał i widząc, że my taką małą łupiną yy, grzejemy, prójemy, yy, zrobił nam miejsce, mimo że on no, olbrzymi ma, miał ten trimaran. No my oczywiście zrobiliśmy tak, z, zrobiliśmy kółeczko, z, zrobiliśmy mu miejsce. I on widząc, że, że, że, że, że my go przepuszczamy, to wypłynął w rejs kolejny. Rekord miał pobijać właśnie ten Trimaran. On stał na tej marinie przez kilka tygodni. Czekał na wiatr, na wiatr, na duży wiatr. Inaczej, takie właśnie wielkie, e, szybkie łodzie nie, wielokadłubowe nie wypływają w ocean. No i dowiedzieliśmy się następnego dnia, że on zaliczył wywrotkę masztem, wywrócił się na dół, zrobił tak zwanego grzyba, także przyszedł szkwał. Za dużo żagla, no to jest żywioł, nie udało się, ale żeglarz wielkiej klasy i my tutaj właśnie tego dnia w niedzielę przebiliśmy do, do pomostów, zrobiliśmy 440 mil i słuchaczom podnośnika... Życzyłbym jak najwięcej z dobrej pogody pod żaglem, w miarę możliwości, jeśli, jeśli możecie gdzieś tam znaczy kogoś kto ma łódkę, na pewno na pewno można, można się wbić na, na łódkę. Ja znam sam masę ludzi wielu żeglarzy ma jachty nie ma chętnych do żeglowania nie ma dlatego warto się rozejrzeć I jak powiedział kolega jaki jest najlepszy jacht najlepszy jacht to jest jacht kolegi i tym akcentem kończę ten odcinek i zapraszam do wysłuchania następnego podnośnika już za dwa tygodnie do usłyszenia mewy białe mewy wiatrem niesione Skrzydła skrzydlate Białe muzy okrętów odchodzących w dal. Kto wam przybować każe na horyzontu kres? W bezmierne oceany, przez sztormów święty gniew, żeglarzom wracającym z morza. Na pamięć przywodzicie dom Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieja na zbawienny los Żeglarzom wracającym z morza Na pamięć przywodzicie dom Rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieja na zbawienny los Zapamiętane z dziecinnych moich lat drapieżne, spadające w dół ze skał na szary ska wiatr w grzywy przesą morze, skacząc po falach lekko biegu. Pamiętam białe lewy przez słonych zeł. Wracającym z morza, na pamięć przywodzicie dom, Rozbitkom wasze skrzydła niosą, Nadzieje z na bawienny ląd. Żeglarzom wracającym z morza, na pamięć przywodzicie dom, Rozbitkom wasze skrzydła niosą, Nadzieje nas bawienny ląd. Nadzieja na zbawiany Nadzieja na zbawiany